Witam zimno i serdecznie w osiemdziesiątym odcinku z cyklu Filmy Zimowe. Dzisiaj dowiecie się, jaki zimowo-świąteczny film nakręcił reżyser Aligatorów Ludzi. alligator People z 1959 nakręcony przez Roya del Rata, to wypadek przy pracy, biorąc pod uwagę film piękny film, jaki dostarczył w 1947 roku. Zaczynamy dzisiejszą opowieść od It Happened on Fifth Avenue Film świąteczny i zimowy pełną gębą. Bardziej świąteczny niż zimowy, dlatego nagrywam to 1 stycznia, po świętach, niejako w takim duecie. 31 grudnia 25 roku wypuściłem film o serialu, który obejrzałem w trakcie świąt. Teraz kolejne filmy, które nadrobiłem w trakcie świąt. Dzisiaj bardziej rodzinna paczka, paczka do oglądania familijnego. Ja te seanse zaliczyłem z babcią. Dzisiaj dowiecie się o tym, co wydarzyło się na Piątej Alei, a także dlaczego to życie jest piękne. Zaczynamy 83. odcinek. Opowieść o fabule filmu Piąta Aleja, tak to będę skracał, co się zdarzyło na Piątej Alei, zacznę od głównego bohatera, a właściwie od takiego inicjatora wydarzeń. Wiktor Mur, aktor, którego... Słuchacze filmów zimowych znają z Swing Time, z Fredemasterem. Wystąpił on w tym filmie z 1936 roku. Tutaj gra Bezdomnego. Bezdomnego, który wprowadził się, a nawet wypracował skomplikowany system wprowadzania i wyprowadzania z odpowiednich nowojorskich lokali w taki sposób, żeby go nie złapano. Więc teraz on ma dokładną rozpiskę, że na Piątej Alei jest taki wypasiony dom, do którego on się wprowadza, wchodząc Poprzez tylne wejście, przez deskę wybitą w murze, która prowadzi do kanału ściekowego, do którego ze swoim pieskiem wchodzi i wychodzi jakoś tylnym wejściem do tego wielkiego pałacu właściwie można by powiedzieć i tam zamieszkuje. Jest to bardzo grzeczny bezdomny, który wprowadza kolejnego bezdomnego poznanego na ulicy człowieka, kolegę, w, tym w tej roli Don DeFore. I oni tam mieszkają, poznają kolejnych bezdomnych i zapraszają ich coraz więcej. Śniegu tutaj jest tyle, co może być w mieście. Więc widać jakby roztopy. Tak, tak to bym powiedział, tak jak w Krakowie. Jest zima, ale no, ten śnieg jest gdzieś poza Krakowym. I ten zimowy klimat wprowadza nam klimat świąt, bo to po prostu dzieje się w trakcie świąt. W finalnym momencie mamy piękną scenę z choinką w tym właśnie domu. Ale na te e, historię o dwóch bezdomnych nachodzi równolegle prowadzona linia fabularna i opowieść. Mianowicie obserwujemy bardzo zajętego magnata, dewelopera, powiedzmy, granego przez Charlesa Raglessa, który prezentuje rodzinę w tym świecie O'Connorów. E, Michael O'Connor Posiada dużo pieniędzy, dużo lokali, dużo mieszkań, jest, jest bogaczem i poznajemy go w trakcie jakichś zakręconych biznesowych spraw i wraz z nim dowiadujemy się, że jego córka Mary zaginęła gdzieś, grana przez Anne Harding. Ona gdzieś się zgubiła, nie przyszła do szkoły, w związku z czym on zaczyna jakieś śledztwo, poszukiwanie jej. Właściwie szybko, jeśli nie w następnej scenie, dowiadujemy się, że ona jest trochę taką nastolatką, która ucieka z domu i ucieka do tego domu, który właśnie zamieszkany jest przez dwóch bezdomnych ucieka, to za dużo powiedziane, ona tam wchodzi po jakieś ciuchy, ubrania, chce, chce się chyba wyrwać z, z, z, tego, z tej kurateli rodziców, którzy notabene się rozstali, więc ona też ma pretensje do swojego ojca, że z matką się rozszedł i właśnie w takiej scenie humorystycznej, bo tutaj każda scena utrzymana jest w humorystycznej screwball comedy, chociaż nie ma tutaj aż tak dużo dialogów jak w świątecznym małym sklepiku. Jak w Shop Around the Corner, to jest ten filmik z 40 roku z Jamesem Stewartem to tam jest ogromna szybka wymiana y, zdań takie bardziej współczynnik scrubol comedy wyższy niż y, w omawianym dzisiaj y, filmie świątecznym którego też proszę nie mylić z filmem y, y, Cud na 34. ulicy, Miracle on y, 34 Street y, z 1947, który miał też swoją wersję y, w latach 90. Najprawdopodobniej w poprzednich odcinkach y, wspominałem o tych filmach. Y, cud w Nowym Jorku z 94. Y, też, też, ale wracając do naszego spotkania dwóch bezdomnych z właściwie córką właściciela tego domu, w którym oni pomieszkują. Są skwatercami. To mamy śmieszną sytuację, gdzie córka grozi, grozi, że zadzwoni na policję, jeżeli oni jej nie pozwolą wziąć tego płaszcza, bo Ci dwaj włóczący uznają ją za e, kolejną złodziejkę, która przyszła tam po ubrania. Więc e, ten jeden z bezdomnych bierze jej mm, płaszcz i mówi, że grozi jej właśnie taki sposób, e, taki żart, który jest e, no właśnie na gruncie języka, że e, uważaj, bo jak nie, to my zadzwonimy po policję. Więc jakby tutaj jest um, trochę taka eskalacja um, absurdalnych sytuacji, która prowadzi do coraz większej ilości osób pomieszkujących w tym domu. I najciekawiej w tym filmie robi się, kiedy w pewnym momencie ten właściciel sam postanawia przyjść y, przebrany za bezdomnego aby tą córkę przejąć, jakby uratować, wyciągnąć. I, I tutaj dochodzi do odwrócenia ról, gdzie ten pierwszy bezdomny, ten poczciwy grubasek z pieskiem zaczyna rządzić i wydawać rozkazy temu magnatowi. Dochodzi do śmiesznych momentów, w których scena jest taka, że od, przed wejściem do tego gmachu ten, ten bezdomny mówi magnatowi, że to teraz tutaj odświe, odświe, odśnieżaj, odśnieżaj. Więc cały czas mamy scenę jak ten bogacz zagryza zęby, odśnieża i tu przyjeżdża jego kolega biznesmen, który dziwi się, ej, co, co, co tutaj robisz? Tak? Czy hobbystycznie, czy jest zdziwiony? Więc ten bogacz próbuje utrzymać dwa, mm, dwie te strefy osobno. No i one aż w pewnym momencie się łączą. E, łączą się e, w strefie, gdzie mm, część ludzi odkrywa, że ten, e, kto mieszkał z nimi, był tym bogaczem. A właśnie w tej ostatniej scenie, którą ta będę wrzuciłem na Instagrama ŻarlokTV, TV, gdzie, gdzie też wrzucam filmy, jakie oglądam i oceny, więc zapraszam, to w ostatniej scenie ten pierwszy bezdomny odchodzi, i ten magnat wie, że on odchodzi teraz na lato do drugiego jego domu na Florydzie ale pozwala mu odejść i jakby zezwala mu, można powiedzieć, zaczyna się taki legalny squatting, bo oni już zostali przyjaciółmi. No i też w takiej scenie zderzającej dwie przestrzenie, tą legalną z nielegalną, mamy wtargnięcie dwóch policjantów do z tej sceny, kiedy oni wszyscy, ci wszyscy skłotersi wraz z tym magnatem śpiewają kolędy przy, przy choince i dwóch policjantów przychodzi i oni chcą dzwonić na policję i ich wybraszać, ale oni tam wszyscy przekonują tych policjantów, że, że tu jest fajna, rodzinna atmosfera i żeby ten policjant w ogóle zadzwonił po żonę. Jeden <grym> z policjantów dzwoni po żonę i mówi, że no słuchaj, tutaj mamy akcję policyjną, byś wpadła na święta. Więc... <grym> Jest to powiedziałbym mniej znany film i, i mniej mniej no, no, mniej mniejszy budżet tutaj czuć w tym filmie niż powiedzmy w drugim filmie Frank, jaki będę omawiał Franka de Capri, <głosłenie> Franka Capri It's a wonderful life ale jest to bardzo dobry feel-good movie. E, tutaj też e, przypomina się film z Eddie Murphy i z Danem Macroydem. E, zamiana miejsc, e, nieoczekiwana zamiana miejsc, czyli oryginalnie trading places, e, gdzie właśnie w święta e, dokonuje się e, zamiana. E, Dona Aykroyda z Eddie Murphy. Em czyli gościa, który jest e, biznesmenem na Wall Street. Um, to był film wyreżyserowany przez Johna Landisa i ja go w święta zacząłem oglądać, ale byliśmy już z babcią po e, po chyba właśnie tej e, alei. Um, co się wydarzyło na piątej alei, więc obejrzeliśmy pół godziny tego. No i trzeba przyznać, że to tempo było znacznie wolniejsze niż w latach czterdziestych, paradoksalnie. Ale jest tutaj też trochę takiego feel-good movie. Myślę, że do nieoczekiwanej zamiany miejsc jeszcze wrócimy w filmach zimowych. Ale wracając do Piątej Alei, to właśnie ta zamiana miejsc i szczęśliwe zakończenie, bo tutaj ten magnat wraca do swojej żony, jest, jest to słodki film, bardzo dobry, 7 na 10 wystawiłem, może nie ma tutaj też aż tak dużej ilości śniegu w tym czarno-białym filmie, jak w, Franku, jak w It's a Wonderful Life, bo dużo siedzimy tutaj w tym domu dlatego mniejszy budżet, siedzimy w tym pałacu w, te, w willi właściwie takiej Ym, i jest cieplutko przytulnie yy, no tej zimy na początku też nie ma wiele, bo na przykład mamy taką scenę jak z braci Lumière yy, z, yy, ze szlaufem wodą kiedy ten drugi bezdomny śpi na ławce i, i jest polewany wodą, to, to, to tego śniegu nie ma. To, to Ten film czasami wygląda jak jakiś jesienny film czy wiosenny. E, natomiast e, gwiazdka tutaj jest, choinka jest. Polecam. Polecam do rodzinnego, wspólnego seansu. Pada śnieg kuszysty, biały, niemki. Pozostajemy w latach 40. I przechodzimy do filmu, który w Ameryce jest na święta chyba najczęściej puszczanym w telewizji filmem. Właśnie ze wspomnianym już Jamesem Stewartem. Frank Capra i It's a Wonderful Life. Ten film był już przeze mnie pokrótce omawiany. Właściwie o nim wspominałem rok temu albo dwa lata temu, kiedy obejrzałem czarno-białą wersję. Dzisiaj, znaczy dzisiaj, w te święta zrobiłem rewatch, ale już w wersji kolorowej, pokolorowanej, gdyż oryginalnie ten film jest czarno-biały. I chcę powiedzieć, że jestem purystą, jeśli chodzi o tak zwaną oryginalność ale ten film lepiej sprawdza się w tej kolorowej wersji, moim zdaniem. I told you George, I'm your angel. Ale może najpierw trochę historycznych ciekawostek, bo Frank Capra jest historycznie rzecz biorąc jednym z inicjatorów na temat pozycji reżysera i producenta. Nazwijmy to niezależnego producenta. Trzy Oscary dla Franka Capry mm, był przez lata przewodniczącym Akademii Filmowej i także jednego z najbardziej prestiżowych instytucji w Hollywood, Gildii Reżyserów, Screen Directors Guild, gdzie zgłosił projekt powiązania funkcji reżysera i producenta właśnie, po to, aby mieć większą kontrolę nad dziełem i właśnie dążył do tego również chcąc założyć swoją wytwórnię, i tak też się stało. Wytwórnia Liberty Films, on do współpracy zaprosił Williama Weilera i George'a Stevensa. Jedynie, niestety, w tej wytwórni swojej zdołał nakręcić, Życie jest cudowne. Czyli właściwie e, można powiedzieć, że jest to w pełni autorskie jego dzieło, bożonarodzeniowa opowieść w roli głównej James Stewart. Ale to trzeba oddać. Frank Capra wpłynął wpłynął na pewną niezależność reżyserską, na postrzeganie reżyserów. Wpłynął właśnie na to między innymi, że możliwość prawa do ostatecznego montażu i pełnej kontroli nad wszystkimi aspektami realizacji filmu została przyznana nielicznym reżyserom, ale jednak została. Howard Hawks Alfred Hitchcock, William Wyler, Sam Wood, Leo McCurry. jednak szlak został przetarty, dzięki czemu nowe pokolenia debiutujących reżyserów w latach 40. znajdowali się w lepszej sytuacji. Yes, tak, to wonderful news. For Kiedy wszyscy these wonderful people get into the swim, it's a wonderful life. For never before has any film contained such a full measure of the joy of living, the drama of living. And above all, the glorious romance that makes this such a wonderful life. Don't you ever get tired of just reading about things? Tak więc historycznie trzeba to oddać Frankowi kaprze jeśli dobrze odmieniam teraz jego nazwisko. I przechodząc przechodząc do streszczenia, to czytam, że James Stewart wtedy był troszkę zapomniany, co pokrywa się trochę właśnie z losami głównego bohatera It's Wonderful Life. Bożonarodzeniowa opowieść o swoistym nawróceniu. Film rozpoczyna się rozmową w niebiosach Rozmowa pomiędzy gwiazdami, aczkolwiek wiemy, że to są jakieś byty nadprzyrodzone. Tak? Obserwujemy niebo poprzez patrzenie na migające gwiazdki, które synchronizowane z mową lektora, narratora Zofu nam opowiadają historię. Rozmowa na temat głównego bohatera, którego obserwujemy od dzieciaka na ślizgawce. Najpierw oglądamy taką książeczkę na napisach po początkowych, jakby dziecko przeglądało y, jakąś książeczkę taką z dziecinnymi rysunkami, bardzo świątecznymi i potem zabawa na ślizgawce, gdzie główny bohater, dzieciak, traci słuch w, w jednym uchu, pod, pod wpływem wypadku. Potem mamy mocne cięcie montażowe, widzimy jak on już wraca, widzimy go w wieku 28 chyba 8, yy, około lat. Ten James Stewart, przekonany o swojej nieprzydatności, decyduje się popełnić samobójstwo w tym filmie, ale zanim do tego samobójstwa, do tej próby samobójstwa dojdzie, jednak ten film długo leci, długo pokazuje nam setup. I w momencie, kiedy chce już prawie że skoczyć, to na swojej drodze spotyka anioła stróża, którego ratuje, skacze za nim, żeby uratować człowieka. I w wyniku poznania tego człowieka, który jest aniołem stróżem, w tej roli przesympatyczny brytyjski aktor Henry Travers, którego możecie znać na przykład z Niewidzialnego Człowieka. Podczas rozmowy, próbując przywrócić wiarę w naszego głównego bohatera, Georgia Baileya, granego przez e, Stewarta, to pokazuje mu alternatywną rzeczywistość wizję alternatywy jaka by się wydarzyła gdyby na świat nie przyszedł właśnie nasz główny bohater Świat byłby gorszy, bardziej brutalny, nieprzyjemny, więcej nieszczęść. Przykładowo dzielnica, czy osiedle, na którym James Stewart rozbudował chyba, czy, czy jakoś tam zainwestował, tym ludziom po prostu gorzej się wiedzie. To wspaniałe życie jest, jest ukoronowaniem kariery Franka Capry. No i oczywiście też jest pokazywane cały czas w święta w telewizji, więc zebrało sobie już sporo ocen chociażby na IMDB, to jest ponad pół miliona ocen i są to oceny pozytywne słuchajcie, bo 8,6 na 10 jak to teraz sprawdzam przy 548 tysięcy ocen, ja daję 7 na 10 na IMDb, obecnie taka jest ocena. I właśnie, to jest jedno z najbardziej zmitologizowanych dzieł Hollywoodu. Zawarta w filmie wizja prowincji stanie się ikoniczna dla reżyserów z następnych dekad, jak pisze Rafał Syska. Jednak właśnie Liberty Films potem upada i ci jego współpracownicy, czyli William Wyler, dziedziczkę, a Stevens George Stevens, miejsce w słońcu, czyli Place in the Sun, realizują już dla innych wielkich wytwórni. Swoją drogą Place in the Sun to piękny film wakacyjny, do którego mm, wypadałoby nagrać właśnie odcinek filmów wakacyjnych. I chciałbym finalizować tę moją świąteczną pogadankę wezwaniem do obejrzenia tego filmu w kolorze It's a Wonderful Life. Dlatego, że rozumiem tą szlachetność czarno-białego obrazu, ale Ech, no, tak dobrze to wygląda. No, wygląda trochę sztucznie to pomalowanie, ale ma to w taki look vintage. Jeszcze wypadałoby zrobić tak jak w Czarnoksiężniku Zos być może, że dopóki nie pojawia się anioł stróż, to ten film jest czarno-biały, a potem on widzi to w kolorowych barwach. Jednak właśnie dla mnie trochę minusem tego filmu jest to, że to spotkanie anioła stróża i to nawrócenie jest powiedziałbym w czwartych, piątych filmu. Dla mnie to się dzieje trochę za późno. Za dużo jest całej tej historii, całego tego opowiadania, pokazywania rozwoju tej rodziny. Potem narodziny dziec, dzieci. I ja powiem wam szczerze, że oglądając ten film po raz drugi znowu nie czuję, że go dobrze znam i że go dobrze rozumiem dlatego, że wyda wyda wydawało mi się, że znam już ten film i ja trochę tak oglądałem tę pierwszą połowę tak na półgębka. ja tak trochę przysypiałem bo przez te święta miałem bardzo zły sen jednakże nie można odmówić uroku tym scenom rodzinnym pokazującym stosunki jego z Córkami, z dziećmi, kiedy on zaczyna się denerwować a jedna z córek, która ćwiczy grając na pianinie mówi rozdzierające serce daddy, daddy. więc no, mnóstwo pięknych scen takich typowo bożonarodzeniowych pokazujących życie jak w soczewce w takim napięciu i otoczeniu świąt wszystko wygląda bardziej wyjaskrawione. Myślę, że o tym filmie już co nieco wiecie, bo podejrzewam, że wielu z Was go oglądało. I ja myślę, że wrócę, wrócę do tej wersji kolorowej jeszcze w następnych e, świętach. Choć dużo jest tych filmów właśnie. Bo ten cud na 34 Avenue, White Christmas, dużo, dużo jest tych amerykańskich filmów świątecznych z epoki kina klasycznego Hollywood. W dzisiejszym podcaście wspierałem się historią kina Tom II z wydawnictwa Universitas troszkę i wydaje mi się, że ten film właśnie w wersji kolorowej współczesnego widza bardziej jest w stanie zaciekawić i mam nadzieję, że w Cinema City no... Spojrzą też na to kino klasyczne, świąteczne, bo zaczyna się... <śmiech> Nie gołąbek pokoju, tylko jaskółka, jak to się mówi. Taki ptaszek, który przynosi na horyzoncie jakieś nadzieje na lepsze jutro. Ach, zapomniałem tego <śmiech> sformułowania. Chodzi mi o to, że ja już oglądałem przed świętami gremliny, Pierwszą część, który jest filmem świątecznym. Świetnie się to oglądało, a potem jeszcze były szczęki Spielberga. Na tych dwóch filmach byłem w kinie. Właściwie te gremliny też zastanawiałem się, żeby omówić, bo jest to film zimowo-świąteczny. No, To jest niesamowite, jak to dobrze wychodzi te stare filmy w kinie. To, to się odbiera totalnie inaczej. Ja zawsze o tym marzyłem i chcę, żeby tego było więcej. I teraz no lśnienie wchodzi. Do Cinema City wchodzi lśnienie Kubricka. Był film tego, Harry Angel. I ja będę postulował i apelował, żeby któryś z tych świątecznych, stricte świąteczno-zimowych filmów wszedł do kina. I jeśli byłoby to Wonderful Life, to na dużym ekranie chciałbym zobaczyć wersję kolorową. Chociaż oczywiście też chciałbym, kurczę, zobaczyć wersję czarno-białą jednocześnie. I to w kinie, bo no, czarno-biały film w kinie, taki stary, pierwotnie, pierwotna wersja była czarno-biała. To jest odbiór niesamowity, bo z tych takich filmów czarn klasycznych to jedynie ostatnio był puszczany Człowiek Słoń. Ale to nie właśnie w, w postaci tych shotów, takich na 25-lecie Cinema City wracają 25 największych hitów. To jeszcze wcześniej weszło, razem z powtarzeniem Davida Lynch'a. Więc coraz więcej do tych mainstreamowych kin wchodzi klasyki i to jest coś pięknego. Abonament w Cinema City na przyszły rok jeszcze mam, więc będę to śledził i ja życzę Wam w tym nowym roku już, bo ten podcast nagrywany jest 1 stycznia i analogicznie wybieram się do kina po nagraniu. Wczoraj byłem na nowym filmie Guda Osgo Perkinsa. Dzisiaj będę na nowym filmie z, z tą Sweeney. Pokojówka, jakaś tam, dwie blondynki bardzo podobne do siebie. Mark Carmody bardzo skrytykował, więc nie mam wysokich oczekiwań. Ja na dzisiaj kończę. Muszę coś zjeść na śniadanie, koniec końców. Mam nadzieję, że bezpiecznie bawiliście się w, w Sylwestra. Żadna petarda wam nie utrąciła ręki. <grywia> nie, nie, nie, ma, nie mam pomysłu na zakończenie. E, tak, zapraszam na Patronite i Patronom. Dziękuję za wsparcie. I w trakcie, kiedy nagrywam ten podcast, muszę Wam powiedzieć, że śnieg przestał padać, temperatura się podwyższyła i śnieg, jaki był na trawnikach, to się roztopił. Jaka będzie zima w tym roku, przekonamy się. Cześć, do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na Żarłok TV, gdzie pojawiły się w grudniu nowe filmy.